O chwilę uwagi prosimy osoby poszukujące okazji na rynku nieruchomości. Oto nasze oferty tygodnia. Niles, murowany dom parterowy do remontu, dwie sypialnie, jedna łazienka, pełny basement, murowany garaż z bocznym wjazdem. Cena poniżej 250 tysięcy. Szamburg, dwupoziomowy dom, trzy sypialnie, dwie łazienki, wejście do garażu z domu, niski podatek, stan domu gotowy do przeprowadzki. Mount Prospect Super luksusowe, duże dwusypialniowe kondominium. Dwie pełne łazienki. Balkon ogrzewany garaż w budynku. Bardzo niski podatek i assessment. Wheeling Bardzo duży, murowany dom z pełnym, wykończonym basementem. Trzy sypialnie. Dwie łazienki. Duża ogrodzona działka. Garaż na dwa samochody. Niski podatek okazyjna sprzedaż. Mount Prospect. Dwupoziomowy dom, 5 sypialni, 3 łazienki. Kominek. Wejście do garażu z domu, niski podatek. Stan domu gotowy do przeprowadzki. Okazyjnie niska cena. Palatine. Nowy na rynku. Super luksusowy townhouse z garażem na dwa samochody. 4 sypialnie, 3,5 łazienki. 2800 stóp powierzchni, niski podatek i assessment. Arlington Heights – duży, luksusowy, dwupoziomowy dom, trzy sypialnie, dwie i pół łazienki, garaż na dwa samochody, duży, niewykończony basement, stan domu gotowy do przeprowadzki. Prospekt Heights – luksusowy, murowany dom w stylu kolonialnym na półakrowej działce, sześć sypialni, cztery łazienki, trzy kominki, garaż na trzy samochody, bardzo dobry dystrykt szkolny. Niles, luksusowy dwupiętrowy dom w stylu kolonialnym, 4 sypialnie, 3,5 łazienki, kominek, dębowe podłogi w całym domu, podatek 8,5 tysiąca rocznie, wielka to okazja. Des Plains, tani 3 sypialniowy murowany dom do remontu, jedna łazienka, duży wykończony basement, garaż na dwa samochody z bocznym wjazdem, duża ogrodzona działka. Inverness, bardzo duży trzypoziomowy super luksusowy dom na olbrzymiej działce o powierzchni 3,4 akra, 3 sypialnie, 2,5 łazienki, kominek, wejście do garażu z domu, bardzo niski podatek.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 Coraz więcej Amerykanów spodziewa się wzrostu lokalnych wartości domów. Opóźnienia w wycenach Departamentu do Spraw Weteranów Wojennych zmuszają do szukania innych opcji finansowania. Nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów planu reformy podatkowej prezydenta, ale wiemy, że odliczenia odsetek od kredytów hipotecznych będą nadal możliwe. Jak wyjaśnił Gary Kahn, dyrektor Krajowej Rady Gospodarczej Prezydenta, może to jednak zmniejszyć liczbę właścicieli domów korzystających z tej ulgi. Prezes Krajowego Związku Rolnościowców William Brown twierdzi, że zmiana ta skutecznie przekreśli korzyści podatkowe związane z posiadaniem domu na własność. Jak powiedział, doceniamy, że administracja podtrzymała zobowiązanie do ochrony właścicieli domów, jednak plan ten stoi w sprzeczności z tym zobowiązaniem. W miarę jak popyt nadal przewyższa podaż, ceny domów w Ameryce wzrosły w lutym szybciej niż oczekiwano. Krajowy indeks cen nieruchomości S&P case Schiller skoczył w lutym w górę o 5,8%, co stanowi najwyższy wzrost od prawie 3 lat. David Blitzer, dyrektor zarządzający S&P Dow Jones powiedział, że podwyżki cen są wynikiem niedoboru domów na sprzedaż. Jak wynika ze wskaźnika w lutym, najbardziej wzrosły ceny nieruchomości w Seattle, Portland i w Dallas. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Galupa wynika, że 6 na 10 Amerykanów uważa, iż w tym roku lokalne wartości domów będą rosły. To więcej niż w zeszłym roku, kiedy to 55% ankietowanych twierdziło tak samo. Jest to najwyższy odsetek tych, którzy podzielają ten optymizm od 2005 roku. Według Galupa, dwie trzecie badanych nadal uważa, że jest to dobry moment na zakup domu, ale oczekiwania dotyczące wartości domów różnią się w zależności od regionu. Najliczniejszą grupę, bo obejmującą prawie 75% twierdzących, że wartości domów pójdą w górę, stanowią mieszkańcy zachodu. Respondenci zamieszkujący region wschodu i środkowego zachodu byli nieco mniej optymistyczni. Dlaczego niektórzy nabywcy domów rezygnują z szansy na otrzymanie kredytu zabezpieczonego przez Departament do Spraw Weteranów Wojennych, czyli VA, niewymagającego wkładu własnego? To dlatego, że otrzymanie wyceny zatwierdzonej przez Departament może trwać nawet kilka tygodni, w związku z czym niektórzy nabywcy kwalifikujący się na kredyt zabezpieczony przez Departament do Spraw Weteranów Wojennych decydują się na inne opcje finansowania. Rzeczoznawca z zachodniej Pensylwanii, Michelle Bradley, w swoim zeznaniu przed Komitetem Izby Reprezentantów do Spraw Sił Zbrojnych, House Armed Services Committee, przyznała, iż specjaliści z branży chcą wspólnie pracować nad znalezieniem sposobów, które zapewniłyby udział większej liczby rzeczoznawców w panelach do spraw kredytów zabezpieczonych przez Departament do Spraw Weteranów Wojennych, czyli VA.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 Desplains, tani, trzysypialniowy, murowany dom do remontu, jedna łazienka, duży, wykończony basement, garaż na dwa samochody z bocznym wjazdem, duża, ogrodzona działka. Inverness, bardzo duży, trzypoziomowy, luksusowy dom na olbrzymiej działce o powierzchni 3,4 akra, trzy sypialnie, dwie i pół łazienki, kominek, wejście do garażu z domu, bardzo niski podatek.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 Dobre wskaźniki rynku przebudów Taryfa celna kanadyjskiego drewna Zabójca miejsc pracy Czy ograniczenie ilości papieru Amerykańscy właściciele domów coraz lepiej radzą sobie ze spłatą kredytów hipotecznych na czas Według danych z marca przygotowanych przez Black Knight Financial Services, zaległości hipoteczne za ten miesiąc były na najniższym poziomie od 11 lat i czwartym najniższym poziomie od 2000 roku. Analiza przeprowadzona przez Black Knight sugeruje, że dane liczbowe z marca napędzał sezon rozliczeń podatku dochodowego. Firma twierdzi, że wielu właścicieli domów korzysta ze zwrotów podatku, aby nadrobić zaległości w spłacie kredytów. Firmy budowlane twierdzą, że ich działalność dobrze się rozwija, ponieważ Amerykanie zamiast sprzedawać swoje domy, wstrzymują się z tą decyzją. Wskaźnik rynku przebudów przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów wzrósł w pierwszym kwartale do najwyższego poziomu od dwóch lat. Zdaniem National Association of Home Builders wskazuje to na fakt, iż więcej firm remontowych odnotowuje większą działalność rynkową. Den Bowden, przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów do Spraw Firm Budowlanych, powiedział, że klienci są bardziej skłonni wydawać pieniądze na małe i duże projekty. Sektor budowlany stara się ocenić, jaki wpływ będzie mieć prawie 20% cło administracji Trumpa na eksport kanadyjskiego drewna iglastego do USA. Analiza przeprowadzona przez National Association of Home Builders stwierdza, że taryfa celna może kosztować Stany Zjednoczone ponad 8 tysięcy pełnoetatowych miejsc pracy. Jednak sekretarz handlu Wilbur Ross twierdzi, że taryfa będzie miała niewielki wpływ na koszt nowych domów. Bob Wenthall z RBC Capital Markets zgodził się z nim w rozmowie dla CNBC.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 Cincinnati pozywa oszusta sprzedającego przejęte nieruchomości. Rozwój bogatych osiedli podmiejskich. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych opowiada się za reformą realnościową. W ostatnich miesiącach informowaliśmy o oszustwie z użyciem sieci teletransmisyjnych, w wyniku którego nabywcy domów stracili setki tysięcy dolarów. Amerykańskie stowarzyszenie American Land Title Association wzywa teraz Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów do wydania oficjalnego ostrzeżenia przez złodziejami, którzy włamują się na poczty elektroniczne w poszukiwaniu informacji dotyczących oczekującego zakupu domu, a następnie wysyłają kupującemu wiadomość e-mail ze zmianą z ostatniej chwili, zawierającą nowe dane konta, na które należy dokonać przelewu. W zeszłym roku Krajowy Związek Realnościowców i Federalna Komisja do Spraw Handlu wydały ostrzeżenie dla konsumentów. Jednak Michelle Corsmo, dyrektor generalny Alta, powiedziała, że konsumenci nadal padają ofiarami oszustwa i nadszedł wreszcie czas, aby Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów podjęło kroki mające ich ochronić. Miasto Cincinnati pozywa sprzedającego nieruchomości przejęte przez bank, który zdaniem władz miasta żeruje na niczego nie podejrzewających i bezbronnych osobach. W pozwie stwierdzono, że Harbor Portfolio Advisors winne jest miastu setki tysięcy dolarów z tytułu niezapłaconych grzywien, opłat i powiadomień o naruszeniach. Cincinnati podjęło te kroki po szeregu artykułów w The New York Times opublikowanych w zeszłym roku, które przedstawiły szczegółowo informacje o tym, jak prywatne firmy inwestycyjne kupują domy przejęte przez banki i sprzedają je nabywcom o niskich dochodach, którzy nie kwalifikują się na tradycyjny kredyt hipoteczny. Tego rodzaju sprzedaży są często nazywane kontraktami na grunty, czyli Land Contracts, po podpisaniu których kupujący może stracić dom i wszystko, co do tej pory zapłacił, jeśli nie wywiąże się chociażby z jednej płatności. Ekonomia przestrzenna nie ma nic wspólnego z kosmosem i astronautami. Pojęcie to, zdaniem niektórych ekspertów, wyjaśnia, dlaczego obszary wiejskie i podmiejskie Ameryki nabierają większego znaczenia. Chodzi o spadający koszt przemieszczania towarów, usług i ludzi. W swoim artykule dla The Wall Street Journal James Allen, współlider globalnej strategii firmy konsultingowej Bain Company powiedział, że malejąca cena odległości, czyli ekonomia przestrzenna przekształci modele miejskie, umożliwiając milionom ludzi przenoszenie się poza tereny miast. Napisał on również, że w najbliższych latach tendencja przewiduje wzrost liczby bogatych osiedli podmiejskich w Ameryce. Jego zdaniem dla wielu rodzin klasy średniej pokusa przestrzeni za niższą cenę z wieloma udogodnieniami życia miejskiego będzie nie do odparcia. Zdaniem Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych teraz jest czas, aby reforma realnościowa stała się priorytetem. NBA opublikowało swój plan dla przyszłego, wtórnego rynku kredytów hipotecznych, w którym to Fannie Mae i Freddie Mac będą już zwolnione z ochrony majątkowej. Prezes stowarzyszenia David Stevens powiedział stacji CNBC, że nie będzie to ani łatwe, ani szybkie. Jak stwierdził, plan MBA jest jedynym planem, który kompleksowo zajmuje się tym, jak zreformowany rynek wtórny będzie służył wszystkim Amerykanom w zakresie szerokiego kontinuum potrzeb związanych z tanimi domami. Agenci Illinois Star Realtors, Twoimi oczami po rynku nieruchomości.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 Wielka wyprzedaż nieruchomości baby boomersów w połowie 2020 roku. Kryzys realnościowy zagraża boomowi technologicznemu w Reno. Trendy w projektach łazienek, których nabywcy już dłużej nie chcą. Średni czas zamknięcia transakcji kredytowej nadal maleje. Z najnowszego raportu dotyczącego liczby zaciąganych kredytów hipotecznych przygotowanego przez Eli May wynika, iż średni czas zamknięcia transakcji kredytowej wynosił w marcu 43 dni w porównaniu do 46 dni w lutym. To najkrótszy czas od 2015 roku. Jeśli chodzi o refinansowanie, to czas ten skrócił się do 43 dni z 47 dni w lutym. Może i mamy obecnie rynek sprzedającego, ale zdaniem jednego z ekspertów w ciągu mniej niż 10 najbliższych lat stanie się on rynkiem nabywcy, ponieważ wielu baby boomersów sprzedaje swoje domy. Arthur Nelson, profesor do spraw miejskiego planowania przestrzennego z University of Arizona uważa, że będzie to wielka wyprzedaż wśród seniorów. Kilka lat temu przewidział on, że wyprzedaż rozpocznie się około 2020 roku, teraz jednak odłożył nieco swoje prognozy w czasie, ponieważ, jak się okazuje, boomersi pozostają w swoich domach dłużej niż oczekiwano. Być może z nadzieją na osiągnięcie wyższej ceny sprzedaży później. Pytanie brzmi, kto kupi te wszystkie domy? Milenialsi mają zazwyczaj inne preferencje co do wielkości i lokalizacji niż baby boomersi. Największe małe miasteczko na świecie przeżywa zarówno boom technologiczny jak i kryzys realnościowy. W ostatnich latach Reno w Nevadzie z powodzeniem zwabiało producentów zaawansowanych technologii takich jak Tesla Motors. Jednak The Wall Street Journal donosi, że boomowi zagraża obecnie kryzys na rynku nieruchomości. Gazeta donosi, iż niewystarczający personel władz miasta Reno przyczynia się do opóźnień w pozyskiwaniu zezwoleń na nowe budowy, a średnia cena istniejącego domu wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat. Teraz burmistrz formuje grupę zadaniową, która pomoże złagodzić niedobór domów. Czy w Twojej łazience jest apteczka z lekarstwami? Jeśli tak, to zdaniem Realtor.com jesteś zacofany. Serwis ten donosi, że tradycyjna szafka z lustrem na ścianie jest jednym z trendów łazienkowych, które są obecnie uważane za cechę zniechęcającą potencjalnych nabywców. A jeśli kupujący nie chce apteczki z lekami w łazience, to jaką ma alternatywę? Andrea Stanford z internetowego rynku sprzedaży nieruchomości Everything But The House powiedziała Realtor.com, że otwarte półki są teraz ostatnim krzykiem łazienkowej mody. Jeśli chodzi o inne trendy, które odchodzą do lamusa, to można do nich zaliczyć białe ściany, ogromne wanny, kafelki ze stacji metra i niklowe wykończenia.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 i to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień, o zwykłej porze. Do usłyszenia.